So we have to continue with our subject. Więc będziemy kontynuować nasz temat. The last thing I, I, I I'm, I'm thinking was that uh, we saw that the assembly is Uh, in eternity, will exist in eternity a więc jeśli dobrze pamiętam ostatnią rzeczą którą uh, wspomnieliśmy było to że kościół będzie dalej istniał w wieczności And that it was necessary that the holy spirit uh, came uh, on earth i to było uh, ważne aby duch święty przyszedł na ziemię so the question is what is um, the work of the profession of the holy spirit a więc powstaje pytanie jakie jest zadanie Ducha Świętego and for that we have um, again to read some from the Bible. aby to wyjaśnić chciałbym przeczytać kilka wierszy the first one is in 1 corinthians 3 verse 16 pierwszy to jest pierwszy list do koryntian 3 rozdział 16 wiersz and after that it is 6 verse 19 i potem szósty rozdział, dziewiętnasty wiersz. And in verse 16, so chapter 3, verse 16, we read that we are the temple of the Holy Spirit, that he is living in this temple. Pierwszy list do Koryntian, trzynasty rozdział, szesnasty wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? A więc czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was? So and that means um, the word you um, it is the assembly of God. A więc to słowo czy w domyśle wy nie wiecie to wy to znaczy ten kościół Boży so, so the assembly of god is the temple of god a więc ten kościół Boży to jest świątynia Boża and the holy spirit is living in, in the assembly in the church of god i ten duch święty mieszka w kościele w tej świątyni the other side we have in first corinthians 6 Inną e, rzecz widzimy w pierwszym liście do koryntian 6 wiersz and that is in verse 19 e, 19 wiersz 6 rozdział 19 wiersz pierwszy jest do koryntian didn't you know that your body is the temple of the holy spirit who is living in you albo czy nie wiecie że ciało wasze jest świątynią ducha świętego który jest w was i którego macie od boga a więc widzimy, że Duch Święty mieszka nie tylko w Kościele, jako w ogólności, ale też w każdym poszczególnym wierzącym. I to jest właściwością wszystkich wierzących w obecnych czasach. Nie znajdujemy czegoś takiego u wierzących w czasach Starego Testamentu. The Holy Spirit was never living in them. Duch Święty nigdy stale w nich nie zamieszkiwał. He didn't live in David or in Abraham or in Moses. Duch Święty nie mieszkał, nie przebywał stale w Dawidzie, Abrahamie i came upon them on na, nich stępował na pewien czas. For a short time or for a special period. Um, he guided them. Prowadził in, ich in, in special situations. Konkretnych sytuacja, but he didn't live in them. Ale on tak naprawdę w nich nie mieszkał. But that is typical for our time that the Holy Spirit is living in every believer. Ale jest to właśnie tą cechą w obecnych czasach Ducha Świętego, że On przebywa stale w każdym bieżącym. Ale On oczywiście także mieszka, przebywa stale w Kościele, w zborze Bożym. Ale co czyni Duch Święty? when he is living in us or, and when he is living in the assembly kiedy on przebywa w nas i w kościele we have two um three we have three verses in john mamy trzy versety mm, ewangeliana where we find something about the the work of the holy spirit. Gdzie znajdujemy coś na temat pracy Ducha Świętego. The, fir the first one is in John 14. Pierwsze miejsce to jest Ewangelia Jana 14 rozdział. And that is John 14 verse 26. 14 rozdział 26 wers. There we read. Tam czytamy that the holy spirit shall teach you all things and bring all things to your remembrance um, że duch święty nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko co wam powiedział so one of the works of the holy spirit is to explain us the word of god a więc jednym z zadań ducha świętego jest to aby nam wyjaśniać pismo święte If somebody is reading the Bible who is not a believer, czyta ktoś, kto nie jest wierzący, he has no chance to understand the Bible. On nie ma aby he can understand the message of the Bible that he is an unbeliever and that it is necessary to, to, to, to go to God. Człowiek niewierzący, czytający Biblię, może zrozumieć, że on jest grzesznikiem i potrzebuje także swoje wyznać Bogu. Ale nie jest w stanie zrozumieć wszystkich tych wspaniałych rzeczy w Starym i Nowym Testamencie. Because he didn't have the key of understanding. Ponieważ on nie ma w swoim posiadaniu klucza poznania. He didn't have the person who is able to explain him everything On nie ma mm, tej osoby która mogłaby mu wszystko wyjaśnić but all the believers have this person who is living in them and that is the Holy Spirit Ale wszyscy wierzących mają tę osobę, a to jest Duch Święty, który jest w nich i może wszystko im wyjaśnić. Then we have to go to chapter 15 i teraz przechodzimy do rozdziału 15 Ewangelii Jana in verse 26 w 26. wersecie is the holy spirit he is mentioned as the spirit of the truth tamaz jest duch święty nazwany jest duchem prawdy and there we read he shall testify of me i tam czytamy że on złoży świadectwo o mnie ostatnie zdanie z 26 wersetu. And that means that he znaczy, że Duch Święty czyni uh, Pana Jezusa wielkim w naszych sercach. Jeśli so if you read the Old Testament, mm, jeśli ktoś by czytał Stary Testament? oczywiście to nie jest tylko księga historyczna. to jest także księga prorocza. Tam jest też bardzo wiele fragmentów które mówią prorocza o Panu Jezusie. Sometimes we um, have some Czasem są przedstawione pewne osoby, które wyobrażają Pana Jezusa. Czasem, you have actings where you find something about the Lord Jesus. Czasem są pewne sposoby postępowania, które jakby wyobrażają nam, czy są podobne do tego, jak postępował Pan Jezus. Sometimes we have verses which uh, speak directly about the Lord Jesus. So in every book of the Old Testament you find something about the Lord Jesus. The Lord Jesus said this by himself in Luke 24. That you find in every book of the Old Testament something about him że znajdziemy w każdej Księdze starego testamentu coś o nim. Ale aby to zauważyć, uchwycić, zrozumieć, to potrzebujemy kogoś, kto by nas poprowadził. And that is another work of the Holy Spirit, of the Spirit of the Truth. I to jest właśnie ta, to zadanie Ducha Świętego, który jest duchem prawdy. Another important passage or verse we have in John 16 innem ważnym wersecie jest to co mamy w następnym rozdziale 16 Ewangelii Jana. In verse 13. W 13. wierszu there again he is mentioned as the spirit of truth. Duch Święty nazwany jest duchem prawdy. And he will guide you into all truth. I on wprowadził e, was we wszelką prawdę. And he will show you things to come. E, I e, m, powie e, wam to, co ma przyjść. Oznajmi wam to, co ma przyjść. So in the Bible you have a lot of prophecy. A więc mamy w Biblii bardzo wiele prorocków. So verses uh, which are speaking about future są miejsca biblijne które mówią o przyszłości. But to understand teaching, you need the Holy Spirit. Ale aby to zrozumieć to nauczanie, potrzebujemy so, pomocy Ducha Świętego. So it is so important for us that the Holy Spirit is living in our body. A więc jest to tak ważne, aby Duch Święty mm. mieszkał w naszych ciałach. Because he is the key for understanding the Holy Scripture. Ponieważ On jest tym kluczem do zrozumienia Pism Świętych. There is a last work of profession which the Holy Spirit has to do. I jest jeszcze ostatnie zadanie czy dzieło Ducha Świętego. And that is 1 Corinthians 12. I to czytamy w pierwszym liście do Korinthian 12 rozdział. Because in 1 Corinthians 12 you find how the Holy Spirit is acting in the assembly ponieważ znajdujemy tutaj e, opis tego w jaki sposób Duch Święty działa w zboże w kościele. If you find this in, in, in chapter 12 verse 4 to jest 12 rozdział 1. listu do koryntian czwarty wiersz. find that the Holy Spirit gave the assembly gifts. Ponieważ tam czytamy, że Duch Święty dał dla kościoła dary. Like brothers who are teacher. Na przykład bracia, którzy potrafią nauczać. Or evangelists. Awangeliści. Or shepherds. Albo pasterze. Or a lot of other gifts. I will speak about that tomorrow. Y, wszystkie inne dary, o których mam zamiar y, mówić jutro. So there is also a question of the Holy Spirit. A więc to jest też y, zadanie, y, sprawa Ducha Świętego. So the Holy Spirit is acting in our personal life. A więc Duch Święty działa w naszym osobistym życiu. I ma też wpływ, działanie na zgromadzenie Boże. So he is guiding in the assembly of God. A więc on jest tym, który przewodzi, działa w zgromadzeniu Bożym. He is guiding in the church. On prowadzi w kościele. Not any believer, not any brother or any sister is guiding in the church. Nikt, żaden człowiek, brat, siostra nie jest tym prowadzącym w kościele. Of course we can do something for our Lord. Oczywiście my możemy coś zrobić dla naszego Pana. But not from ourselves, ale nie sami ze siebie. But because of the guiding of the holy spirit. Ale tylko na skutek działania prowadzenia przez Ducha Świętego. And it is so important to understand this. I to jest bardzo istotna rzecz, żeby ją zrozumieć. So the Lord Jesus can use the believers. A więc pan Jezus używa wierzących. And he will do this. I On będzie dalej to czynił. Ale osobą, która nas prowadzi, jest osoba Ducha Świętego. And it is not my opinion or my mind. I to nie jest moje zdanie czy moja myśl. Ja muszę czynić wolę Boga. Every believer is a servant of God. Każdy człowiek bieżący jest sługą Boga. I Dlatego to jest tak ważne, aby Duch Święty mieszkał, przebywał stale w, naszym, w naszych ciałach. Mamy w Nowym Testamencie różne obrazy przedstawiające zbór Boży, pański But these are not only pictures, ale to nie są też tylko takie przedstawienia, obrazy. They are also in a second way an identification with the assembly. Ale też patrząc z drugiej strony jest to hmm, jak to powiedzieć? coś co jest właściwe dla zgromadzenia. Identification, And what is it in polski? Ja, oh. yeah, okay. Utożsamienia, nie. nie. Okej. Okay. Um, I will give an example. Dam przykład. For example, we have the body in the New Testament. E, na przykład ciało w Nowym Testamencie. And the body is a picture of the assembly. Ciało jest obrazem y, kościoła. We have also the temple Mamy też or the house, the temple or the house. Mamy też świątynię czy dom jako obraz, obraz kościoła jedno i drugie jest obrazem kościoła zboru. and we have also the bride. mamy też Pannę młodą jako obraz kościoła. And she is also a picture of the assembly. i ona także jest tym obrazem przedstawieniem kościoła. But these three are not only pictures. ale te trzy rzeczy czy te trzy przedstawienia, o których wspomniałem, to nie są tylko obrazy. we have also an identification with the assembly ale te, te obrazy jakby ściśle wiążą się ze zgromadzeniem rzeczywiście wyrażają zgromadzenie Because the assembly is the body of christ. ponieważ zbór pański jest ciałem Chrystusa and the is the house of God. i zgromadzenie zgromadzenie jest domem bożym and the assembly is the bride of christ or of the lamb i e, zgromadzenie pańskie jest tą narzeczoną, tą oblubienicą e, baranka the lamb is another i uh, will say name or title of the lord jesus e, tutaj baranka mam na myśli jest to inny tytuł który odnosi się do pana jezusa because he lived on earth as a lamb ponieważ on żył na tej ziemi jak baranek so at first we have to take a view on the body on the, on, on the body of Christ, so so the body is a picture of the assembly a więc najpierw mamy to przed otrzyma to przedstawienie zboru pańskiego jako ciała the important verses we find in Ephesians 4 wiersz którym jest istotny w tym temacie to jest list do Ephesians 4 rozdział in verse 4 4 rozdział 4ty verseset Roźnią zwawarty wier. rozdział szarty, wiersz. one wiersz. jedno ciało i jeden duch. So it is a, picture of unity. a więc jest to obraz jedności. But it is not only a picture of unity. ale to nie jest tylko obraz jedności. But here in, in Ephesians 4, verse 4, it is a picture of unity because there's one body and one spirit. Czyli tutaj w tym czwartym wierszu uh, jest to obraz tej jedności, bo jest rzeczywiście jedno ciało i jeden duch. Like everybody no. of us has one body. Tak jak każdy z nas ma tylko jedno ciało. And the legs, and the arms, and the hands, and the ears, and the eyes, and so on. they all. Um, a belonging to this one body czyli nasze ręce nogi uszy oczy stanowią jedno ciało and they are, um, um yeah they are the body on a soul ciało but now we can go to First uh, Corinthians 12 ale teraz do pierwszego zajrzymy jeszcze do pierwszego listu do koryntian 12 rozdział and we read this verse a couple of minutes ago I czytaliśmy to kilka minut temu And there we didn't find the unity. And there we didn't find the unity. I tam nie znaleźliśmy jedności. But we have the diversity. Ale mm, różnorodność. So it, it is the same in your body. I to jest to samo w naszych ciałach. Again, it is one body. Jest to jedno ciało. But every um, part of your body has another profession, another job. Ale każda część ciała ma inne the eyes are not doing the same thing as the ears. Oczy nie robią tego co uszy. And the hands are not doing the same thing as the feet dłonie nie robią tego samego, co stopy. So every part of your body has another job. A więc każda część naszego ciała ma inne zadanie, inną pracę. And that is first 12. I o tym mówi nam pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. A więc ciało jest obrazem e, zboru, zgromadzenia. In its unity and in its diversity, jeśli chodzi o jedność, ale też o różnorodność. And that is the situation in our daily life I to jest coś, co możemy znaleźć w naszym codziennym życiu. Again, all the believers in one place are the assembly of God. A więc jeszcze raz wszyscy wierzący są zgromadzeniem Bożym. We don't see this today. My tego dzisiaj nie widzimy, but that is Naszymi a oczyma. but that a problem of our daily life. Ale jest to problem naszego codziennego życia. It is not a problem of the word of God, or of the acting of Jesus Christ, or the Holy Spirit. To nie jest problem, który leży po, moje, po, bo, po Bożej stronie, bo nie ma tego problemu ani w Biblii, ani w Chrystusie, ani w Duhu Świętym. That is a question of our flesh. To jest problem naszych, naszych, naszych ciał czy cielesności of our own will. naszej własnej woli of our heart. naszych grzesznych serc więc są pewni wierzący którzy idą do kościoła protestanckiego so there are believers who are going to the wierzący którzy idą do kościoła katolickiego There are believers who don't go to any public church. Są wierzący, którzy nie chodzą do żadnego kościoła. So there are a lot of uh, assemblies, a więc jest wiele różnych denominacji. Yeah, do, do domination. Okay, that's better. and there are a lot of uh, believers in one town who, who who don't walk together. A więc mogą może tak być, że są wierzący w jednym mieście, którzy nie chodzą razem. So we don't see this fantastic unity today. A więc w dzisiejszych czasach nie widzimy tej cudownej jedności, But God is it, ale Bóg to widzi. And we find this in the one body. i znajdujemy to właśnie w tym obrazie jednego ciała. To God. To jest ta jedność, którą Bóg miał czy ma w swoim sercu. Again, it is not our assembly. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest nasz zbór. It is not our church, to nie jest nasz kościół, but it is the church and the assembly of God, to jest kościół i zbór bógski. But sometimes we're acting uh, if it is our church, ale czasem tak się zachowujemy, jakby to był nasz zbór i kościół. So that is the problem which we have today, to jest ten problem, który mamy w obecnych czasach. But God wants unity, ale Bóg um, um, oczekuje nie jednoności then we have diversity, ale mamy też różnorodność, because I think it is absolutely clear that we need different gifts, ponieważ jest to myślę dla wszystkich jasne, że mamy różnorodne dary. What can you do with a body which has only legs? Um. Następuje zmiana tłumacza, My się teraz będzie znacznie lepiej. Oh, okay, okay. Ähm. Ähm, 12. Ich spreche gerade über die Unterschiede, die wir haben äh, in der, bei den Gaben. Also ich muss jetzt meine Sprache wechseln. Wir hatten gerade gesprochen über die, die Einheit, die in dem Herzen Gottes ist. Przed chwilą rozmawialiśmy razem o jedności, którą widzieliśmy w sercu Bożym. Heute nicht mehr allzu viel sieht. O jedności, o której dzisiaj już niewiele widać wśród albo w chrześcijaństwie. Aber auf der anderen Seite spricht der Leib eben auch von, den unter, von der Unterschiedlichkeit. Ale równocześnie tak jak ten, to ciało duchowe mówi o jedności, to równocześnie mówi też o różnorodności und zwar von der Unterschiedlichkeit der einzelnen Glieder, mianowicie o różnorodności różnych członków tego ciała. Noch einmal, was wäre das für ein seltsamer menschlicher Leib, der nur aus Beinen besteht? Na przykład, co byłoby to za dziwnym ciałem ludzkim, składającym się wyłącznie z nóg. dir einen Leib, Albo wyobraź sobie ciało, które składa się tylko z jednego oka. nie Po prostu takie ciało nie funkcjonuje. Jetzt stell dir vor, es gäbe die Versammlung oder Kirche Gottes. Teraz wyobraź sobie, że przeniesiemy to na zgromadzenie lub kościół Boży. Und es gäbe doch nur Lehrer, die das Wort auslegen. I zgodnie z tym obrazem w tym ciele duchowym, albo Kościele Bożym, byliby tylko nauczyciele, którzy e, wykładają słowo. Es würde nicht Też i to by nie działało. Wo sind die Evangelisten, die Ungläubige zum Glauben führen und hinzutun? Bo gdzie, gdzież wtedy byliby Ewangeliści, którzy starają się O dusze niewierzące Diese... albo o pa pasterze, którzy Starają się o dusze Leib könnte nicht wachsen. Takie ciało nie rosłoby vor, wie hätte nur Albo wyobraźcie sobie, że w Kościele Bożym Byliby tylko Ewangeliści Wo würde die die auslegung des sein? To kto mógłby Wyjaśniać myśli Słowa Bożego Was würden wir machen, wenn Geschwister da wären, die vielleicht krank sind oder Nöte hätten? Co, kiedy wśród nas wierzący, mają są wir brauchen die Do takich potrzebujemy Pasterzy. Also wir merken, dass Gott unterschiedliche Gaben gegeben hat. Że różne wir finden nirgends, dass ein Gläubiger an einem Ort alle Gaben besitzt. Nie mamy czegoś takiego w sobie Bożym, że jest Kościół Boży, albo byłby Kościół Boży, w którym jedna osoba miałaby wszelkie dary, łączyłaby w sobie wszelkie dary. Es gibt ja auch keinen Körperteil an meinem Körper, das alles kann. Bo też i w naszym ciele biologicznym nie ma takiego członka, które, który potrafiłby wszystkie, wypełnić wszystkie funkcje. Und so spricht der Leib auf der einen Seite von der wunderbaren Einheit. I z tego powodu właśnie też i to ciało duchowe, ten kościół Boży z jednej strony pokazuje nam jedność. Das ein Leib und ein Geist. Słowo Boże mówi, że jest jedno ciało, jest jeden duch, aber es sind dort Glieder mit verschiedenen Gaben und Aufgaben. Ale równocześnie to ciało składa się z wielu członków, Wie ich zawazających różne funkcje. Was es praktisch heißt, will ich morgen erklären. Co ten obraz teraz dla nas znaczy całkiem praktycznie, jutro wyjaśnię? Heute geht es erstmal nur um die Grundlage, wie Gott das sieht und gerne hätte. Dzisiaj chciałbym Wam tylko przedstawić, można powiedzieć, zasadę, tą myśl, tą naukę, tak jak Bóg to widzi. Aber jeder, jeder kann das nachlesen. Ale każdy z Was może też przeczytać te myśli, są Bożym. Das sind die Gedanken Gottes in 1 Korinther 12. Właśnie to są myśli, które czytamy tutaj w pierwszym liście do Korintian w 12 rozdziale. Also, noch einmal, Gott gibt verschiedene Fähigkeiten, <coughs> jeszcze raz, bóg daje różne dary, ale alles ist nach demselben Geist. Ale wszelkie dary sterowane są jednym duchem. Es gibt noch ein, ein anderes Bild von der Versammlung, was ich eben schon gesagt hatte. Bożym znajdujemy jeszcze drugi obraz, który wskazuje na ten kościół Boży. Und das ist dann das Haus oder der Tempel. I ten obraz, drugi äh, Słowo Boże nazywa Dom lub świątynia. Noch einmal das Haus ist nicht nur ein Bild von der Kirche Gottes. Dom jest nie tylko obrazem Kościoła Bożego, sondern die Kirche ist auch das Haus Gottes, ale Słowo Boże mówi, że Kościół Boży jest, jest też tym domem Bożym. Warum gibt Gott uns so verschiedene Bilder über dieses Thema? Więc dlaczego Bóg daje nam tyle różnych obrazów o jednej sprawie? Aby albo się, na jedną sprawę. Weil wir sonstwie nie verstehen würden. Bo inaczej nie moglibyśmy sobie wyobrazić tę sprawę. Ein Leib sprzedaje się etwas völlig anderem als ein Haus. Dlaczego? Bo obraz tego ciała wskazuje nam zupełnie inną stronę niż obraz domu. Ein Haus spricht von etwas völlig anderem als, als eine Braut. Dom mówi o czymś zupełnie innym, jak na przykład obraz obłubienicy. Das heißt, wir haben die verschiedenen Aspekte, die wir in der Versammlung nach den Gedanken Gottes finden sollen. Więc oznacza to, że przez to, że Bóg stosuje różne obrazy, to za pomocą różnymi obrazami przedstawia nam różne strony jednej i tej samej rzeczy. Wovon spricht das Haus und der Tempel im Alten Testament? Na co wskazuje dom i świątynia w Starym Testamencie? Es ist zum einen der Ort, wo Gott damals wohnte. Z jednej strony było to miejsce, w którym Bóg wtedy w Starym Testamencie mieszkał. Der Tempel war der Wohnort Gottes im Alten Testament auf dieser Erde. Świątynia była miejscem zamieszkania Bożego tutaj na Ziemi. Bisgód diesen Wohnort verließ wegen des ungehorsams des Volkes. Do tego momentu, do tej chwili, aż Bóg musiał opuścić ten Dom z tego powodu, że Lud Izraelski stał się niewierny. Aber im Tempel passierte noch etwas anderes. Ale w świątyni wykonywano jeszcze inne rzeczy. Dort wohnte Gott nicht nur. Bóg nie tylko tam mieszkał, sondern dort wurden Gott auch Opfer dargebracht. Ale w świątyni składano Bogu także ofiary. Das heißt, das Haus Gottes oder der Tempel sprechen zum einen davon, dass Gott dort wohnt. Das heißt, dass dieses Gebäude, dieses geistliche Gebäude aus lebendigen Steinen aus jedem Gläubigen besteht. Das też to, że ten dom składa się z żywych kamieni, to znaczy z każdego pojedynczego wierzącego na tej ziemi, i że każdy z tych wierzących w tym domu ma swoje odrębne zadanie etwas i równocześnie mają przynosić Bogu jakiś dar. Es gibt noch etwas anderes, wovon dieses Haus und dieser Tempel spricht, ale mamy jeszcze inną rzecz, na którą wskazuje ten dom obrazowo. Und das ist von der, ich sage einmal, Herrlichkeit Gottes und von der Ordnung. I to jest właśnie Chwała Boża i Porządek, który Bóg chce mieć w tym domu. Gucken wir uns zunächst einmal die, die Herrlichkeit an in dem, dem Alten Testament. Obejrzmy najpierw tą Chwałę, którą widzimy w tym Domu i przejdźmy do tego, do Starego Testamentu. Zuerst Psalm e, 26. Najpierw Psalm 26. Dort wir in Vers 8. W ósmym wierszu czytamy. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. To jest psalm von David. Jest to psalm napisany przez Dawida. I mówi nam tutaj, że dom Boży albo świątynia była miejscem zamieszkania chwały Bożej. Auch noch psalm 29. Jeszcze inny wiersz z psalmu 29. Und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit Vers 9. Ci wiersz głos Pana wykorzenia dęby i obnaża lasy, a w świątyni jego wszystko woła chwała. Was ist denn die Herrlichkeit in diesem Tempel, in diesem Haus? O czym mówi ta chwała w domu Bożym? Was ist nicht irgendein schönes Bild? To nie jest tylko miły jakiś obraz oder irgendwas materiell wertvolles, lub czymś bardzo wartościowym, w sensie materialnym. Oder irgendetwas pompöses. Lub czymś tak bardzo okazałym, jakoś, jakaś, jakaś statua na przykład. Ist eine Person. Nie, ta chwała wskazuje na pewną osobę. Das ist eine Person, die hier auf diese Erde gekommen ist. Wskazuje na pewną osobę, która kiedyś przyszła na tę Ziemię. Jezus Chrystus, der Sohn Gottes. Jest to Jesus Christus, Syn Boży. Und der während seines Lebens auf dieser Erde Gott vollkommen geehrt und hat ist der który za czasów swojego życia w całości, w i czcił Boga. Der am Kreuz gestorben ist wegen deiner und meiner Sünden, który na krzyżu Golgoty zmarł z powodu twojej i mojej winy. Damit Gott sie uns vergeben kann, wenn wir sie bekennen, żeby Bóg mógł nam teraz wybaczyć tą winę, jeśli przyjdziemy do Niego z tą winą i prosimy o wybaczenie. Der nicht nur wegen uns gestorben ist. Ale Pan Jezus zmarł nie tylko z powodu nas. Nie, On zmarł też po to, żeby uwielbić, uczcić swojego Boga i Ojca. So, konnte Herr Johannes 17 sagen, Ich habe dich verherrlicht. I dlatego Pan Jezus, będąc na tej ziemi, wypowiedział te słowa w modlitwie do Boga: Uwielbiłem Cię. Das heißt, in der Versammlung oder Kirche Gottes soll alles von der Herrlichkeit Christi sprechen. Więc oznacza to, że w Zgromadzeniu Bożym wszystko, co czynimy, myślimy, robimy, ma wskazywać i być zgodne z chwałą Bożą. Davon spricht auch dieses Haus und dieser temple. i dlatego ten dom o tym mówi. Ale müssen noch einen Psalm aufschlagen, Psalm 93. jeszcze kolejny psalm 93. W tym 93 lesen wir in vers 5. I tam w czytamy, deinem Haus geziemt Heiligkeit. Panie lub ozdobą domu twego Panie jest Świętość powsze Heiligkeit ist nicht das gleiche wie Herrlichkeit. teraz mamy inną cechę opisującą ten dom to jest coś innego jak chwała, świętość unser Herr nie nicht nur seinen Gott und Vater vollkommen geehrt und verherrlicht auf dieser Erde i ta cecha wskazuje na Pana Jezusa, który nie tylko uwielbił swojego Boga żyjąc na tej ziemi, er war auch vollkommen heilig, ale wskazuje też na to, że on w czasie swojego życia i w sposobie swoim postępowaniu był zupełnie święty, czysty, bezgrzeszny, to znaczy oddzielony od grzechu. W Nowym Testamencie trzy razy Pismo wystawia Panu Jezusowi właśnie takie świadectwo Paulus, mianowicie przez Jana, Piotra i Pawła in im war keine sünde Pierwszy powiedział, że w nim nie było grzechu. Er kannte sünde nicht. Drugi mówił, że Pan Jezus nie znał grzechu. Er tat keine sünde. A trzeci mówił, że Pan Jezus nie czynił grzechu. Das Haus spricht auch davon, dass alles sein soll für Gott. Dom Boży też wskazuje obrazowo na to, że wszystko, co w tym domu jest, należy Bogu. Dazu der letzte Vers aus Do tego przeczytamy wiersz proroka Ezekiela. Ezekiel 43. Ezekiel 43 rozdział. Da heißt es in vers 12, das Gesetz des Hauses hochheilig soll es sein. Oto takie jest prawo o świątyni i wcześniej czytamy o tym prawie ma być świętością nad świętościami. Siehe, das ist das Gesetz des Hauses. Oto takie jest prawo o świątyni. Wie sieht das heutzutage aus? Jak to więc dzisiaj wygląda w kościele Bożym? in Czy dzisiaj znajdujemy w kościele Bożym jeszcze taką świętość? Leider nicht. Niestety musimy powiedzieć, że nie. Aber das ist wieder unsere Verantwortung. Ale to jest naszą winą. Und das hat folgen. I taka wina ma skutki. że, seinen Segen zurückhält. Na przykład takie, że Bóg po prostu powstrzymuje nam swoje błogosławieństwa. A wie gesagt, że diese Seite der Verantwortung sehen wir mehr morgen. Tą stronę tej naszej odpowiedzialności i winy będziemy jutro jeszcze e, głębiej oglądali. Es gibt halt noch eine dritte, eine zweite Seite, die damit in Verbindung steht. Ale dzisiaj e, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na drugą stronę, która z tym jest powiązana. Also auf der einen Seite Herrlichkeit und Heiligkeit. Więc z jednej strony widzieliśmy, że dom wskazuje na chwałę i na świętość. Auf der anderen Seite dann die Ordnung im Haus Gottes. A po trzecie wskazuje też na porządek. Panu panuje w tym domu. 1. Timotheus 3, Vers 15. I o tym czytamy w pierwszym liście Timotheusza, w trzecim rozdziale 15. Wierszu, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist. Gdzie czytamy, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego. In einem Haus kann nicht jeder tun und lassen, was er will. Jeśli znajdujemy się w jakimkolwiek domu, to nie możemy sobie czynić, co nam się podoba. kinder hat, mit seinen eltern in einem I kto ma dzieci z nas, lub sam był dzieckiem rodziców swoich i żył z nimi w jednym domu. weiß, es dort Dobrze wie, że w takim domu były, krótko mówiąc, zasady. Nie mogłeś sobie robić, co ci się podobało. I to samo obowiązuje co do domu Bożego, tego duchowego domu. Kann ich jeder tun und lassen, was er nie możemy, nie może każdy wierzący sobie po prostu żyć i działać w tym domu, jak mu się podoba. Es gibt regeln. Są po prostu w Słowie Bożym opisane zasady, działania. Und, und auch davon spricht eben Haus I o tym właśnie mówi ten obraz dom Boży. Ale to wszystko nie tym bild des Leibes finden. I te cechy, oglądając je teraz, nie znaleźliśmy, nie, nie znaleźli. Jak się to odmienia, nie wiem. Proszę? Byśmy. Byśmy, o właśnie, jeśli byśmy mieli tylko ten obraz ciała. I to nam pokazuje, jaka wielka jest potrzeba posiadania różnych obrazów. Du findest bei dem Bild des Leibes auch nicht die Seite der Liebe. Ist die tylko ten obraz ciała, to nigdy byśmy nie zrozumieli, co to jest miłość w domu Boże, domie Bożym. Mili mnie ja nicht in dem Sinne, was weiß ich, unsere Zehen. Bo przecież patrząc na ten obraz ciała, nie miłujemy nasze, powiedzmy, palce. Und auch bei der Seite mit dem Haus und dem Tempel finden wir nicht die Seite der Liebe. Jeśli byśmy mieli tylko obraz tego domu, to też byśmy nie zrozumieli, co to jest miłość. Z tego powodu Bóg dał jeszcze trzeci obraz, wskazujący na tę na samą rzecz. Mianowicie trzeci obraz, który właśnie wyjaśnia nam, co to jest miłość w domu Bożym. I dlatego Bóg dał jeszcze trzeci obraz, mianowicie obraz Oblubienicy, która też wskazuje na ten, na ten Kościół Boży. Wir nochmal den ganzen Vers in Epheser 5 lesen, Vers 25. Do tego chciałbym przeczytać cały ten Wiersz jeszcze raz, w Efezjan 5 rozdziale. Denn wir hatten vorhin ja nur einen Teil daraus gelesen. Bo przed chwilą przeczytaliśmy tylko Urywek tego Wiersza. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt. Und sich selbst für sie hingegeben hat. 25. Mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał Zajn samego siebie. Es geht also nicht nur darum, dass eine Einheit da ist, więc to pokazuje nam, że Bóg nie tylko chce mieć jedność w Kościele Bożym, es geht auch nicht nur darum, dass es eine Vielfalt gibt, wo man unter der Leitung des Geistes etwas tut für Gott. Więc i poza tym Bóg też nie chce, żeby tylko była różnorodność i różne zadania, w chwili, może? Auch nicht nur der Seite der Herrlichkeit und der Regeln, żebyśmy nie widzieli tylko tą stronę chwały lub zasad w Domie Bożym, sondern es gibt auch eine liebesbeziehung, ale żebyśmy też pamiętali o tej relacji miłości, którą Bóg dał w tym Domie Bożym, die uns hier in Epheser 5 vorgestellt wird. Ta relacja jest tam tu właśnie w liście do Efesjan przedstawiona. I myślę, że nie ma większej miłości jak tej tu opisanej. Also, tej miłości, która dała swoje życie za kogoś innego. du prostu Galata Brief sagt, do Galater mówi tak: Christus, der mich und sich für mich hat. że Chrystus mnie umiłował i sam siebie za mnie wydał. Das zeigt die Liebe des zu jedem Ten wiersz wskazuje na miłość Chrystusa każdego z nas z osobna. Wenn ein kind ist, Jeśli ktoś rzeczywiście staje się przez nawrócenie Dzieckiem Bożym, prawdziwym Dzieckiem Bożym, Was heißt, der Gott seine Sünden bekannt hat? Das ist nach dem, który wyzna szczerze Bogu swoje grzechy. Te steht unter dieser Liebe des Christus. Taki doświadcza właśnie tą miłość Bożą. Und es Und es gibt keine größere Liebe. I większej miłości nie ma. To, że Christus am Kreuz gestorben ist. Ja takiej, że Chrystus umarł za grzesznych ludzi na krzyżu. Dobrowolnie. To zła gleichzeitig eine sehr ernste Botschaft. To wydarzenie równocześnie zawierało w sobie bardzo poważne przesłanie kierujące do nas. Nicht als deinen annimmst, które nam mówi dzisiaj, że jeśli nie przyjmiesz Chrystusa jako zbawiciela, then du diese Liebe. to równocześnie znieważasz tą miłość, którą Chrystus wtedy ukazał, wisząc na tym krzyżu. Wird einmal liebende Christus dein Richter sein. I to spowoduje, że ten dzisiaj ciebie miłujący Chrystus kiedyś stanie się twoim sędziem, sędzią. I to jest bardzo poważna e, przestroga, bardzo przeważne ostrzeżenie, które do nas. Efeza 5 sprzyjesz zweimal o tej miłości. do Efezjan w piątym rozdziale dwukrotnie mówi o tej miłości. To jest Najpierw na samym początku, w drugim wierszu tego rozdziału. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Mianowicie, gdzie czytamy to wezwanie do nas, chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował Was i siebie samego wydał za nas. Das ist auch eine Seite, was die Versammlung, die Kirche Gottes prägen, kennzeichnen soll. To jest także cechą, która powinna być wśród nas, w tym Kościele Bożym. Das wir einander lieben sollen. Mianowicie to, że wzajemnie się miłujemy. Was für ein gewaltiger Maßstab hier, jaką wielką miarę Bóg nam daje, żebyśmy zrozumieli, jaka ta miłość ma być. Wie Chrystus uns, also kollektiv gesehen geliebtczacz? Nienawicie miara jest ta, że mamy mimować za tak jak Chrystus siebie za nas wspólnie dał, wie er sich für uns hingegeben hat i siebie za nas wydał. Nie vielleicht die höchste Form in Epheser 5 Vers 25. A najwyższy wyraz można powiedzieć, tej miłości znajdujemy właśnie tu, w tym 25 wierszu, gdzie czytamy, że Bóg nie tylko za nas się wydał, ale konkretnie za Kościół Boży. Und dass er sich für Sie hingegeben hat. Że za ten Kościół, za to zgromadzenie Boże się wydał. Gott sagt in der Apostelgeschichte, es ist die Versammlung Gottes, die er sich erkauft hat durch das Blut seines eigenen. W dziełach apostolskich czytamy, że to jest jego dom, którego sobie nabył przez krew swojego umimowanego syna. On so also in dem Bild der Braut diese herrliche Liebesbeziehung. I dlatego Bóg nam dał właśnie jeszcze ten trzeci obraz tej ogłubienicy, przez który bardziej rozumiemy, że Bóg też szuka w Kościele Bożym miłość. Der Vers gleichzeitig noch eine ernste warnung an alle ehemänner. Równocześnie oczywiście ten wiersz, tak na marginesie mówiąc, zawiera ostrzeżenie dla nas jako mężów. liebt eure Mianowicie takie, które mówi mężowie miłujcie żony wasze. Und dann wird der maßstab angeführt. I co do tej miłości Bóg daje tą samą miarę, nie niekt, wie du das bei deinem Nachbarn findest? Nie mówi Bóg, że masz miłować swoją żonę tak jak to czyni twój sąsiad? Oder bei dem und dem Gläubigen? Lubten äh euh, lubtanten, wierzący, sondern wie Christus die Versammlung geliebt hat. Nie, ale masz umiłować tak jak Chrystus umiłował zgromadzenie. To jest schon eine To jest bardzo poważne ostrzeżenie. Das hat Gott nicht zu den Frauen, das hat Gott zu den Männern. Buk tego nie mówił do żon. Mówił to do mężów. Dlaczego? Bo Bóg do każdego z nas wymienia te punkty, które nam sprawiają najwięcej trudności. Also auf der einen Seite wir diese Liebe zur Więc z jednej strony widzimy tą wspaniałą miłość Chrystusową skierowaną do zgromadzenia der sich selbst für sie hingegeben hat, der sam siebie za nią wydał. Und dann heißt es ganz am Anfang. An der самом początku czytamy: "Oso ihr Männer, liebt tak właśnie wy mężowie, proszę, miłujcie wasze wasze żony. To on ganz ernster Punkt. Bardzo poważny to aspekt. In Offenbarung 21 jeszcze przeczytamy z księgi objawienia 21. rozdziału. Da haben wir dann tatsächlich die Seite, dass der Ausdruck Braut und Frau vorkommen. Wo dosłownie znajdujemy ten, to wyrażenie oblubienica in Vers 2, im zweiten Versu, Uriarie heilige Stadt das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, występujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Nun, eine Braut ist nicht das gleiche wie eine Ehefrau. Musimy tu rozróżnić dwa określenia. Oblubienica to czymś zupełnie innym jak żona. Eine Braut ist der zustand vor der Hochzeit. Bo oblubienica to jest e, niewiasta danego męża znajdująca się przed ślubem. Das heißt, wenn das Wort Gottes die Versammlung als die Braut Christi bezeichnet, więc skoro Bóg nazywa kościół Boży zgromadzenie Boże oblubienicą Jezusa Chrystusa, dann wird es auch einmal eine Hochzeit geben müssen. To oznacza to nic innego jak to, że przed nami leży jeszcze pewne wydarzenie, mianowicie ślub z Chrystusem Jezusa. Und die wird es tatsächlich geben. I ten ślub rzeczywiście będzie miał miejsce? Ale nie, już nie na tej ziemi. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy doświadczyli jeszcze to, o czym przed chwilą mówiłem. Mianowicie to, że Pan Jezus weźmie nas z tej ziemi i pochwyci, porwie nas do nieba. Może jeszcze przypominacie sobie te słowa? To jest to moment, in Jest to wydarzenie, które leży jeszcze w przyszłości. W einem Zeitraum, der so kurz ist, dass der unteilbar ist. W momencie, który jest tak krótki, że nie da się go nawet podzielić czasowo już. gar nicht W okamgnieniu, nie do wyobrażenia wo Gott zuerst alle noch einmal alle toten in Christus lebendig macht die wog w jednej chwili wszystkich umarłych wierzących jednym momentalnie wzmudzi sumary czy bekommt den auferstehungsleib natychmiastowo mają ale e, nowe diesem, ciało alle zu diesem zeitpunkt lebenden gläubigen bekommen auch den auferstehungsleib afschist zifte w tym momencie żyjący wierzący na tej ziemi też otrzymują nowe ciało oder möchte jemand in ewigkeit seinen schwachen kranken leib besitzen czy jest może ktoś wśród Was, który chciałby w wieczności zachować swoje chore i często tak łomne ciało? Und dann werden sie alle zusammen Christus entgegengerückt werden. Nie, jeśli wtedy tak będzie, to wtedy Bóg nas wszystkich razem weźmie do siebie. I Słowo Boże mówi nam, że wszyscy wierzący wtedy będą z Nim, w jego. i Und das sind tego należą wierzący czasów starego Testamentu i czasów Nowego Testamentu. ale później Słowo Boże pokazuje nam, że ta grupa tych wierzących będzie co nieco podzielona, bo Słowo Boże nam mówi, że tylko wierzący czasu łaski, to znaczy od momentu Stąpienia Ducha Świętego na tą ziemię, aż do tego momentu właśnie forwania, porwania, należą do tej oblubienicy. Są tą oblubienicą tego baranka. A po tym wydarzeniu tego wzięcia wierzących do nieba na tą ziemię Spadną bardzo okropne i straszne wydarzenia. Eine -zeit, mianowicie czas, o którym Biblia mówi: siedmioletni czas ucisku i sądów. Wo Gott diese Erde und auch die lebenden ungläubigen Menschen richten wird, gdzie Bóg tą ziemię i wszystkich żyjących niewierzących na niej będzie sądził przez w bardzo okrutny sposób. Doch am Ende dieser periode, bevor das tausendjährige Friedensreich anfängt, ale na końcu tego okresu tych siedmiu lat, zanim rozpocznie się królestwo, o którym w Bibliiach nam mówi, to krótko przed tym wydarzeniem, słowo Boże opisuje nam to wesele baranka. To I na to chciałbym jeszcze zwrócić dzisiaj uwagę, żeby zaokrąglić ten nasz dzisiejszy obraz. Und das ist in Offenbarung 21 Vers 9. o tym czytaliśmy gerade w 21. rozdziale Księgi Objawienia w 9. wierszu. Und dann heißt es dort: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Po Odwokropku, chodź, pokażę ci objawienie małżonkę Baranka. Dann haben wir dort die Braut und die Frau des Lammes. Tu czytamy teraz o oblubienicy i o małżonce baranka. Bardzo jest interesant, że diese Braut gleichzeitig hier auch Frau genannt wird. To jest bardzo ciekawe, że od tego momentu ona nagle jest nazywana małżonką. Oder dass die Frau auch gleichzeitig Braut genannt wird, a równocześnie dalej nazywana jest oblubienicą. Denn die Braut spricht in der Bibel besonders von der Frische der Liebe. Dlaczego tak będzie? Z tego powodu, że oblubienica wskazuje na taką świeżą, pierwszą miłość. Und die Frau spricht von, der, von dem andauern der Liebe. A małżonka wskazuje na wytrwałą, ciągłą miłość. Und das zeigt nie A to nam pokazuje, że skoro Bóg tak ją nazywa w przyszłości, to oznacza, że miłość Chrystusa do tego zgromadzenia Bożego nigdy się nie zmieni. Sie ist heute genauso groß wie damals am Kreuz, als er für sie starb. Miłość Jezusa Chrystusa dzisiaj jest tak samo, wielka i mocna, jak wtedy, kiedy umarł za wierzących na krzyżu. Und auch in der Ewigkeit wird sie noch gleich sein, ale też i w przyszłości ta miłość będzie taka sama. Und auch die Schönheit dieser Braut hat sich nicht verändert, ale też i piękność tej obówienicy się nie zmieniła. Wir verändern uns im Laufe der Zeit. My zewnętrznie w rzedniego czasu zmieniamy się i z pewnością tracimy tu i tam, coś z naszej piękności. ale tam tak nie. Diese den Augen ta obrębienica, ona nie straci nic z swojej piękności w oczach Chrystusa. Und To są te trzy tak wzniosłe obrazy, które w Biblii wskazują na zgromadzenie Boże. Dlaczego? Bo to zgromadzenie równocześnie jest ciałem Chrystusa gut dann will ich an der Stelle muss ich an der Stelle aufhören Wenn Te das mu zakończyć und ist weiter auf die praktische Seite sehen wir dann so Gott will morgen I tą tronny tak bardziej praktyczną będziemy rozważali jutro jeśli Panda es findet an einem anderen Ort statt kannst du vielleicht gleich noch irgendwas zu sagen To będzie e, jutro na ine miejscu ale biszek das wyjaśn. Ale myślę, że co nieco y, widzieliśmy, jakie są myśli Boże co do tego kościoła Bożego. Ja, herzlichen Dank an euch Dziękujemy. Dziękuję. Chcielibyśmy zaśpiewać, czytaj święte słowo Boże. Jeśli pod numerem 198, wśród świetniczki jeszcze gdzieś marcąca, tak? 198, czytaj święte słowo Bożym. <śmiech> <śmiech> czytaj się. Leopas szli z Jerozolimy do Emaus, to oni wtedy byli zrezygnowani, mieli wątpliwości i spotkali pewnego pielgrzyma, z którym zaczęli rozmawiać, a On zaczął im wyjaśniać Pismo Święte. Oni nie wiedzieli, że to był sam Pan Jezus. I między sobą później rozmawiali, czy nasze serca nie pałały w nas kiedy przed nami Pisma otwiera. Myślę, że dzisiaj możemy przyznać, że przeżyliśmy coś niezwykłego, że odczuliśmy, że to ta Biblia, która wydaje się tak trudna, stała się dla nas jakby nieco jaśniejsza, łatwiejsza do zrozumienia, coś żeśmy zauważyli, czego nigdy wcześniej jeszcze nie widzieliśmy. Czy to nie sam Bóg sprawił, że mogliśmy coś zauważyć? Czy nie możemy powiedzieć, że to jest to światło od Boga? I ci uczniowie, dopiero kiedy Pan Jezus wszedł do ich domu na kolację, pomodlił się, to oni wtedy dopiero rozpoznali po tej modlitwie, że to był naprawdę Pan Jezus. I oni w tej minucie, chociaż było już po zachodzie słońca, ruszyli w powrotną drogę, 14 kilometrów do Jerozolimy, z powrotem do apostołów i powiedzieli, widzieliśmy Pana. I Jestem pewien, że my dzisiaj coś z tego przeżyliśmy i jeśli ktoś jeszcze dzisiaj jest taki, kto jeszcze nie stał się częścią tego żywego Kościoła, jeśli jesteś taki, kto odczuwa w swoim sercu takie bicie, że dzisiaj rzeczywiście coś zauważyłem, to czy nie jest to moment, kiedy należy osobiście zwrócić się do Boga? Wszyscy mówimy, że kiedyś trzeba się nawrócić, ale jeśli kiedyś, to dlaczego nie dziś? Albo też dlaczego my teraz? Chcielibyśmy się pomodlić na koniec jeszcze. Boże Nasz Ojcze, my Tobie dziękujemy za te chwile Twoich błogosławieństw, za to, że Ty dałeś nam dzisiaj radość przysłuchiwania się temu rozważaniu, temu wyjaśnieniu Twojego słowa. Dziękujemy Tobie za tego brata, którego posłałeś tutaj do tego miasta, do Grabowa. Dziękujemy Tobie za to, że Ty pisma przed nami otwierałeś i mogliśmy coś zauważyć, ale daj, żeby to nie pozostało tylko w naszych umysłach, ale żeby nasze serca zostały dotk dotknięte, ale też żeby nasze serca poszły za tym, byśmy nie byli tylko słuchaczami słowa, ale właśnie wykonawcami, żebyśmy byli posłuszni temu, co usłyszeliśmy. Panie, prosimy Ciebie o tych, którzy mają te pytania w swoich sercach, żeby zwrócili się osobiście do Ciebie dziś i mogli Tobie zaufać, uwierzyć. Pójść za Tobą, Panie Jezu i stać się tą częścią Twojego żywego Kościoła, tego Twojego ciała, tej świątyni, tej oblubienicy. Dziękujemy Tobie, że Ty tak, takie wzniosłe powołanie dla nas przygotowałeś, dla nas ludzi tutaj żyjących na tej grzesznej ziemi. Dziękujemy Tobie za Twoje wszystkie hojne błogosławieństwa i dalej oddajemy się pod Twoje prowadzenie, prowadzenie Twego Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. jeszcze. Tak się ułożyło, że to następne rozważanie jest 30 km stąd, to nie jest daleko, to jest tylko pół godziny drogi, w Jeruszowie przy ulicy Fabrycznej 18. Jutro o godzinie 16.00 będzie dwa razy po godzinie 15.00 dalszy ciąg rozważania na temat Kościoła Bożego, czy też zboru Jak Słyszeliśmy praktyczna strona życia Kościoła. Chcielibyśmy wszystkich serdecznie zaprosić. Dziękujemy.